Jestem alkoholikiem, mam na imię Andrzej i nie mogę powiedzieć, że nie mam tremy. Pierwszy raz daję speakerkę taką online, ale to też prawda, że tak że zawsze mam tremy, tak, że to nie ma specjalnie zdarzenia, czy tak, czy tak. Ale zaraz próbujemy coś z, z tym zrobić. Jeśli pozwolicie, to powiem tak. Boże, ofiaruję siebie tobie, abyś mnie uformował i uczynił ze mną to, co będzie zgodne z Twoją wolą. Uwolnij mnie ode mnie samego. Uwolnij mnie ode mnie samego, uwolnij mnie ode mnie samego, aby mógł lepiej spełniać Twoją wolę. Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło stać się świadectwem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z Twojej potęgi, Twojej miłości i Twojego pojmowania próg życia. No jasne, że to nie jest ósmy krok, to jest modlitwa trzeciego kroku, a dla mnie jest tak ważna i tak piękna, że traktuję ją jako codzienną modlitwę, nawet jak jestem w kościele, to zaczynam od niej. No i pomaga mi w takich chwilach, po prostu trochę pozwala mi właśnie uwolnić się ode mnie samego i od tej tremy. Chcę powiedzieć na początku, że kiedyś strasznie nie, nie, nie zgadzałem się z taką ideą, żeby robić spikerki tematyczne, dlatego że wydawało mi się, że niektórzy przybierają taką Zestawę profesorów w że są tacy lepsi, to są lepsi i gorsi członkowie tej naszej szlachetnej wspólnoty, a profesorem być nie chcę w żadnym wypadku ani nie chcę być lepszy. Dlatego, tak jak powiedziałeś na początku, Sylwia, postaram się tylko podzielić moim doświadczeniem, a, moimi doświadczeniami związanymi z ósmym krokiem. A, a. Czyli po prostu jestem taki sam jak Wy. Zacznę jeszcze raz. Jestem alkoholikiem. Mam na imię Andrzej. Nie piję od 17 lat. Przez pierwsze 4 lata to była taka huśtawka. Po 4 latach zacząłem zapagnąłem, zapagnąłem zmieniać się i, i poznać program i, i w świadomy sposób zmieniać się, przejść na duchową stronę. Natomiast to była droga samodzielna albo z jakimiś tam, prawda, no nie, nie samodzielna, to już powiedziane, w każdym razie to jeszcze nie był taki now, w nowoczesny sposób robiony program jak teraz. I dopiero pięć lat temu poprosiłem mojego przyjaciela o sponsorowanie i przeszedłem ten program, więc mogę powiedzieć, że tych doświadczeń nazbierało mi się już sporo. Jak już, powiedziała, jak już powiedziałaś Sylwia, ósmy krok brzmi tak. Zrobiliśmy listę osób, które sprzybiliśmy i staliśmy się gotowi uczynić im wszystkim, a w nowym tłumaczeniu tam doszło słowo, że zrobimy listę wszystkich osób. Prawdopodobnie chodzi też o taką zgodność z oryginałem angielskim, ale tak naprawdę to, to no, no tak to jest w tych krokach, że to wszędzie w no, biore do, do, staliśmy się całkowicie gotowi odważną, wnikliwą. Chodzi o to, że żeby, żeby, no jakby, jakby stawiamy sobie tak wysoko poprzeczkę, że to nie jest taka, że zrobimy sobie co trochę, z czegoś tam się wyspowiadam, a zresztą nie. Nie, tutaj, tutaj jest prośba taka, że zrobimy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy. No i muszę powiedzieć, że to jest taki krok, który w moim rozumieniu, w mojej, w mojej głowie przez te wszystkie lata zrobił olbrzymią karierę po prostu. Kiedyś wydawał mi się taki być w ogóle jakby krok, nie krok. No taki w ogóle to nie ma, w ogóle nie ma o czym gadać. No. W drugiej części tego kroku w ogóle nie dostrzegałem wtedy, to znaczy tej, tej, tej tego postulatu, żeby stać się całkowicie, go, żeby stać się gotowym, zadośćuczynić wszystkim. Natomiast widziałem tylko tą część pierwszą, to znaczy zrobić listę osób. No i oczywiście przez te wszystkie lata nie robiłem żadnej listy, ponieważ no moja wyobraźnia ówczesna podpowiadała mi, że są w zasadzie tylko dwie takie osoby, które skrzywdziłem. E, włączę sobie w ogóle z, z zegarek, bo... Y, y, to są tylko dwie, to znaczy konkretnie moja córka i moja żona. To są dwie osoby, które skrzywdziłem i więcej innych osób nie ma. Takie było podejście, nie ma sensu pisać po prostu, wysilać się. No, a po tym, po tym całym czasie myślę, że jest zupełnie inaczej, że ósmy krok jest niezwykle ważny, jest przepiękny i on zmienia tak samo prawie, tak samo, a nawet bardziej moim zdaniem, jak, jak krok czwarty z piątym, jest, jest po prostu, no kształtuje świadomość w no, genialny sposób, zupełnie I, i trzeba mu poświęcić strasznie dużo uwagi i, i ułożyć w niego pracę. Oczywiście musimy sobie uświadomić, że istnieją różne formy przekazu programu. Ja nie, nie znam się na tym wszystkim za bardzo. Prawdopodobnie mało ktoś zna, ponieważ ludzie dostają program od kogoś i tym programem żyją. W taki, znaczy program jest jeden nie? i oddają program swoim podopiecznym też, tak jak go dostali tam z jakimiś pewnie modyfikacjami. W tym moim, w tym moim sposobie, który który dostałem od mojej, który prawdopodobnie jest w ogóle najbardziej, trzeba najwięcej pracy włożyć. To jest taka wersja, która przyszła do nas za kanału Ramansz, mniej więcej chyba dekadę jakieś 10 lat temu. I w ósmym kroku nie piszemy w zasadzie listy osób, które skrzywdziliśmy, tylko piszemy listy od osób, które skrzywdziliśmy do siebie samego i o tym wszystkim opowiem. No bo to znam, a innych rzeczy nie bardzo znam. A... Jest to pewna taka modyfikacja, ja bym powiedział, że, że, że czwarty krok y, na, y, według Wielkiej Księgi no, koncentruje się na, na urazach, natomiast sprawy, sprawy krzywd przenosimy właśnie na, na krok ósmy z dziewiątym. Natomiast tym, w, tym, no, w tym przekazie, który dostałem robimy tak, że właśnie czwartym i piątym kroku załatwiamy, no, to, przepraszam za to słowo straszne, i krzywdy i urazy. I w zasadzie lista, lista ta, którą tutaj na no, ósmy krok postuluje, to znaczy lista wszystkich osób, które czybiliśmy, to ona już jest. Ona już jest, bo ona powstała w roku czwartym i piątym, a nawet wcześniej, bo, bo moich podopiecznych na przykład wcześniej już proszę o to, żeby sobie spisywali takie listy, żeby jakoś rozszerzyć pamięć i no, no, uświadomić sobie, jak to było. Natomiast właśnie tutaj tym sednem tego wszystkie są te listy od osób, które strzybiliśmy do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Tak się słyszy na, na mityngach, jak ludzie mówią, że, że chodzi o to, żeby wejść w buty drugiego człowieka, i, ponieważ żeby uświadomić sobie, jak ja wyglądam, jak, jak te wszystkie moje sprawki wyglądały z punktu widzenia innej osoby. Bo moje wyobrażenie na ten temat jest skażone tym moim osobistym, no po prostu moim egocentryzmem. Nie? Po takim okresie. Jest takie modne słowo, prokrastynacja teraz. Prokrastynacja to znaczy takie odsuwanie tego, co powinienem zrobić w czasie, nie? takie lenistwo, ale lenistwo spowodowane lękiem myślę sobie. No to u mnie też tak było. Nie pamiętam, że tak długo to trwało, ale jakieś dwa czy trzy tygodnie. No, siadałem do tej listy i, i do, tych, do, tych, do pisania tych listów, ale nie mogłem zacząć pisać, ale, no ale w końcu tak się stało, że jak już, jak już tak, zacząłem, to, to popłynąłem i była to niezwykle y, y, y, dla mnie taka dobra praca, pse, jak to powiedzieć, badań, interesująca po prostu. No. Chwilami mi się czułem, jakbym był w jakimś serialu, w którym sam jestem bohaterem. I patrzę na swoje życie, na moje sprawki, na tego Andrzeja z tamtych lat, zresztą z różnych lat, Z punktu widzenia innych, innych osób, każdy taki listy, jakby był taki odcinek takiego serialu. To cała sprawa była trudna, no bo wiadomo, że emocje, emocji, emocji trudnych było w nim wiele. Szczególnie jeśli chodzi o te dwie osoby, o których wspomniałem, to znaczy o moją córkę i o moją żonę. Natomiast już pisząc te listy, czułem. No taką, nie wiem, czy słowo radość jest odpowiednia, ale, ale, no radość też, ale czułem, że w ogóle daje radę, nie, ale czułem też taki wielki pożytek z tego, że to się dzieje. Nie, nie potrafię tego, nie potrafiłem tego nazwać, ale czułem, że się zmieniam już w trakcie pisania. Pisząc czułem, że się zmieniam i nawet pamiętam taki, ja pamiętam, że musiałem maila do kogoś napisać, ktoś tam coś do mnie napisał, ja musiałem odpowiedzieć, usiadłem przy komputerze i zacząłem, tak jak to kiedyś bywało, ja kiedyś lubiłem być złośliwy, po prostu i uważałem, że to jest fajne właśnie. Andrzej jest taki fajny, że, że lub ma w sobie tak dużo sarkazmu takiego, nie? I zacząłem e, coś tam odpisywać i potem jednak ten klawisz do cofania, backspace i wycofałem te jakieś tam głupie słowa i powiedziałem, nie Andrzejku, ty, ty już się zmieniasz, nie? To jest, Popatrz na siebie z punktu widzenia drugiego człowieka. I pamiętam, że wycofałem to, to, te, te zdania i napisałem tak, tak, jakbym teraz chciał, to w sposób uprzejmy i ładny. Ja wtedy taką przyjaciółkę, która była wtajemniczona no, w to, co robię i to była, znaczy jest nie, niezwykle wykształcona osoba. Wiktor Osiatyński mówił o sobie, że jest, o, jestem obrzydliwie wykształcony i ta moja, moja przyjaciółka też taka właśnie jest. I ona bardzo trafnie nazwała tą pracę nad ósmym krokiem, no szalenie mi się to, co powiedziała, strasznie mi się podoba to, co ona powiedziała, w zasadzie użyła dwóch słów, powiedziała, że to, co robię, to jest ćwiczenie z empatii, ćwiczenie z empatii, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba, chciałbym być empatyczny, to jest takie, no w zasadzie moje marzenie, chciałbym być empatyczny. Empatia to jest taka cecha. Kiedyś to mi się wydawało, że to jest coś takiego, że nie wiem, na przykład w afrykańskim jakimś żona rodzi to męża boli. Kto się odczuwa, odczuwa emocje drugiego człowieka, odczuwa się to, co ten drugi człowiek czuje i na tym polega empatia. Teraz myślę, że to byłoby przesada trochę, ja nie mam zamiaru cierpieć z powodu tego, że inni oso inne osoby dokładnie cierpią. Natomiast myślę, że empatia to jest to po prostu świadomość tego, jak druga osoba odbiera różne rzeczy, to... Nie mogę sobie powiedzieć jakiegoś głupiego słowa, czy, czy jakiejś sprawy dlatego żeby nie ranić innej osoby. Słuchajcie, mam przy sobie te, te listy w ogóle, także jestem trochę w ogóle, jakby wróciłem do tamtych, do tamtych czasów. Ja pisałem te listy na, na komputerze. No najczęściej zaczyna się Andrzej, Andrzeju, Andrzeju, coś tam tego, To było tak i tak. Czułam się wtedy tak. Ja oczywiście nie będę tutaj tych listów wam czytał. W sumie.. Yy, na mojej liście, znaczy 29 listów mam do napisania, czyli nie dwie, nie żona i nie córka, tylko, tylko dużo więcej. Ale moim podopiecznym czytam kilka z tych listów zawsze, czy jak trzeba to więcej, w ogóle nie mam, nie mam żadnych oporów, jakby nie robię z żadnych tajemnic, nawet z tych najbardziej moich skrytych rzeczy. W zasadzie, w zasadzie nie mam tajemnic, tak jak mój sponsor też w celach takich można powiedzieć szkoleniowych. W celach szkoleniowych przeczytał mi swoje, też tam jakieś swoje pojedyncze, te, te, te, te, te listy. Ale przeczytam wam pożar jakieś takie początki, bo to jakieś, bo teraz wziąłem przed tą spikerką to do ręki. Właśnie moja córka, tato, to było straszne, całe życie, od kiedy pamiętam towarzyszył mi lęk, taka mieszanka schizofreniczna, bo bałam się o ciebie, żeby nic ci się nie stało i jednocześnie bałam się ciebie. Urodziłam się w rodzinie alkoholika, nie wiedziałam, że może być inaczej. Czasami tylko zastanawiałam się, czy może istnieć jakieś inne lepsze życie, czy to są wymysły, tylko bajki. W tym koszmarze, który zafundowałeś mnie i mamie w ostatnich miesiącach twojego picia, działo się wszystko co najgorsze, nie mogłam na to patrzeć, na twoją agresję, jak fizycznie rujnujesz nasze mieszkanie, tłuczesz szyby i tak No i moja żona. 26 lat małżeństwa, potem potraktowałeś to wszystko, co było między nami tak, jakby tego w ogóle nie było. A mnie jak niepotrzebną rzecz. Osobę, która zatruwa Ci życie tylko, albo może jak kogoś, kto był niewygodnym świadkiem w większości Twoich upadków i przypomina Ci bolesną przeszłość. Taka moja... No, miłość można powiedzieć. Dałam Ci bardzo wiele, zamieszkałeś u mnie, chciałam, żebyś był częścią mojego domu i mojego życia, zachęcałam Cię do tego, żebyś ukształtował naszą przestrzeń, wprowadziłam Cię do mojej rodziny, utrzymywałam Cię dość długo, bo rzadko udawało Ci się zarobić pieniądze, ubrałam Cię, bo nie miałeś nic dla Ciebie, dla nas zrezygnowałam z mojej reputacji, bo wiesz co, od początku o mnie mówili ludzie i tak dalej, i tak dalej, więc widzicie, sami są rzeczy niezwykle emocjonujące dla, dla mnie. No to jest naprawdę e, świadomość tego co, co przeżyły i co czuły o, i te osoby, które, no, które były przeze mnie skrzywdzone lub krzywdzone jest niezwykle ważne. Jest taki jeden, ponieważ no, w tym kroku właśnie jak pozostałych trzeba umieścić te wszystkie osoby, a starałem się być skrupulatny, no to zacząłem bardzo wcześnie. Pierwsza z tych osób to jest pierwsza klasa szkoły podstawowej, miałem wtedy 7 lat i ukradłem mojej koleżance, z którą siedziałem, <coughs> temperutkę. Wydaje się, że to jest coś takiego śmiesznego, że taki drobiazg, nie? nie ma sensu sobie tym zawracać głowy, a właśnie taki list i, i taki no, czas poświęcony na refleksję uświadomił mi, że tak naprawdę to wcale nie był drobiazg. To była dziewczyna z bardzo biednego domu, prawdopodobnie cała rodzina. i znaczy Dla rodziny to był duży wysiłek, żeby zebrać jej taką wyprawkę do, do, do pierwszej klasy. Ta temperówka nie była zwykła, tylko ona była właśnie taka wyjątkowa i właśnie dlatego ją ukradłem. Ta dziewczyna prawdopodobnie została ukarana w domu przez, przez rodziców, czy tam, przez, przez, no tak, przez rodziców. Prawdopodobnie straciła zaufanie do kolegi, do mnie na przykład i tak dalej, i tak dalej. Także te listy potrafią nie tylko uświadomić sobie, jakie emocje wtedy były w tej drugiej osobie, a także konsekwencje konsekwencje tych, tych, tych skrzywdzeń. No i potem przyszedł, no zwieńczenie, zwieńczenie tej ósemki, to przeczytanie tych kroków sponsorowi, tak jak powiedzmy piątka jest po twórcę, no to tutaj wewnątrz ósemki w tej, w tej naszej, w tym naszym przekazie no, czytałem te listy mojemu sponsorowi. No i pamiętam, że szczególny list od mojej córki do mnie był dla mnie no wiadomo, naj, naj, najtrudniejszy... Ja nie, nie wiem, czy wiecie, jak można płakać. Od okulary, to, to mnie łzy leciały. Czy jak czytałem ten list, to mi łzy po prostu do przodu przed, przed, przede mnie i spływały mi po tych okularach z nosa leciały gile. To było po prostu niezwykłe, niezwykłe emocje, ale, ale też taki płacz, płacz myślę oczyszczający. Oczyszczający i... No tak teoretycznie po tym szóstym i siódmym kroku też powinniśmy być w porządku, nie? Ten ósmy krok to już jest taki krok dorosłego człowieka, można powiedzieć. Życia. A dziewiąty to już w ogóle robimy tylko nie dla siebie, tylko dla ludzi skrzywdzonych. No ale jednak tak nie jest do końca i, i ciągle, jest, ciągle jest potrzeba zmiany. nie? I tam, Właśnie pamiętam ten jakby takie oczyszczenie. Jeszcze nie pierwsze. Ja, jak wtedy kiedy czytałem. Czytałem ten list od córki do mnie. No, te łzy już tam były wcześniej parę razy między innymi na takiej spowiedzi w zakroczyniu. Kiedyś także na terapii opowiadałem o tych sprawach związanych z moją córką. No mogę, mogę to nazwać oczyszczeniem. No tak to, tak to wygląda. Po, no i po, pojawiają się takie pytania myślę, tak sobie dzisiaj się na tym zastanawiałem i, i po pierwsze to takie pytanie. Czy, czy już jestem gotowy do tego, żeby zająć się dziewiątym krokiem po, po ósemce. No pamiętając o tym, że, że w drugiej części ósmego kroku jest ta, ta prośba o, o nabycie tej gotowości. No i to, tak jak to zawsze chyba bywa, bywa to nie, no nie ma rzeczy doskonałych po prostu tutaj gotowość. Nigdy nie jest cał, pełna, chyba całkowita. Natomiast mogę powiedzieć, że tak. To tak, po tym ósmym kroku byłem absolutnie gotowy do tego. Właśnie nie absolutnie, ale byłem gotowy do tego, żeby żeby zrobić dziewiąty krok. A dziewiąty krok miał dla mnie. Ja oczywiście nie będę w nim opowiadał, bo to nie moja rola tutaj, ale, ale powiem wam, że jak była ta pierwsza rozmowa z moim, z moim sponsorem, kiedy uścisnęliśmy sobie ręce i no, zrobiliśmy coś w rodzaju kontraktu, nie takiego w cudzysłowie obietnicę jakąś. Jakieś takie, to ja pomyślałem sobie, że Jarek mój sponsor ma na imię Jarek. Ziem Jarek będę, ci, będę robił wszystko, co trzeba. Wszystko, wszystko, wszystko. Będę Ci wszystko mówił. Będę włożę ten, cały wysiłek, jaki będę mógł, będę uczciwy z, z jednym wyjątkiem. Dziewiątego kroku nie będę robił wcale, bo to mnie przerasta. Będę Cię kłamał. <laughs> Jak już zrobię tę ósemkę i będziemy gadać, ja Ci będę kłamał. Byłem, załatwiłem. A tak nie będzie. Natomiast właśnie ten, no myślę, że dobrze zrobiony ósmy krok spowodował, że nie miałem żadnych problemów z tym krokiem. Mogę powiedzieć, że potrakt, potraktowałem to jako z radością i z pasją i jako kolejną zmianę, jako kolejną szansę na zmianę na przykład relacji z ludźmi. No a przede wszystkim po to, żeby im zadośćuczynić, bo to jest taka wtedy sprawa normalnego, odpowiedzialnego człowieka, że jak się komuś coś zrobi, to trzeba, to trzeba zadośćuczynić. No i drugie takie pytanie się pojawia, czy ja już po tym właśnie po ósemce jestem rzeczywiście empatyczny, tak nie? taki jestem kochany i mądry i zawsze nie, i, i nie narobię wstydu gdzieś tam, albo potem coś niepalne, nie jakieś głupoty. Nie? No nie, no nie ma w przyrodzie rzeczy doskonałych i tak nie jest, natomiast zmiana jest ogromna, jest zmiana, jest zmiana. Jestem innym człowiekiem po programie, jestem innym człowiekiem po ósmym kroku. Ja myślę, że taka masa krytyczna została przełożona z jednej strony na, na drugą. W ogóle program jest genialny, jest, jest, jest, jest jakby swoją taką strukturą, budową, jest, jest po prostu piękny. Ale także jak na przykład obserwuję moich, moich podopiecznych, jak widzę, jak się zmieniają, no to to jest właśnie tak ten cud, taki, no, coś, coś, coś niezwykłego zupełnie w tym programie. I, i tak właśnie myślę, że ta najważniejsza, najważniejsza rzecz, ja sobie tak to wizualizuję, że taki mam w sobie taki wielki przełącznik, nie wiem, taki jak do prądu, czy jak takie, takie ramię drewniane do pompowania wody. Kiedyś gdzieś widziałem. Takim, że mam w sobie taki przełącznik i przed programem, to, to wszystko jest nastawione do mnie, do mnie A właśnie program umożliwia mi przełączenie tego tej wajchy na drugą stronę, że jest dla innych ode mnie. I żeby no żeby, no żeby, no żeby. właśnie żeby przekroczyć ten, ten, ten straszny egocentryzm i wyjść z egoizmu, to. Do tego ósmy krok zrobiony w takiej formie, jak ja to zrobiłem, przydaje się w sposób zupełnie niezwykły, nie? To jest takie niezwykle, niezwykle mocne narzędzie. E, no i tyle. Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że około 20 minut minęło. Dziękuję Ci Andrzeju. Czy skończyłaś? No, ja mogę... no tak, okay, tak, so, tak jasne, dzięki. Dziękuję, zostań z nami jeszcze.